Cztery minuty po północy. Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Najniższe ceny paliw w Europie są w Polsce, ogłosił premier Donald Tusk. To efekt wprowadzenia rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej, podkreślił szef rządu w nagraniu na Platformie X.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 Rząd wprowadził regulowane ceny paliw. Resort Energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen na stacjach. Z najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że dziś litr benzyny (95) będzie kosztował nie więcej niż 6,19 za litr benzyny 90, (98 – 6,80, a oleju napędowego 7,64 zł. Jest podpis prezydenta pod ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. Karol Nawrocki skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. W opublikowanym oświadczeniu prezydent podkreślał wpływ nowych regulacji na stabilność zatrudnienia. Ta ustawa ma swoje zdefiniowane cele. Umożliwia uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Uderza w patologię rynku pracy. W praktyki, które wszyscy znamy. Wymuszane umowy śmieciowe, fikcyjne samozatrudnienie. Brak stabilności. Państwo nie może być obojętne, gdy praca przestaje dawać bezpieczeństwo. Karol Nawrocki podkreślił, że wciąż ma zastrzeżenia w sprawie uprawnień, jakie nowe regulacje dają urzędnikom, a ustawa nadaje inspekcji uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowę o pracę. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku na jednym z osiedli w Wadowicach Małopolsce. Sześcioletnia dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze bloku. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Służby nie informują w jakim stanie jest sześciolatka. Policjanci ustalili, że dziewczynka znajdowała się pod opieką dwóch dorosłych osób. Badanie wykazało, że były trzeźwe. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zasady rozliczeń. Od początku kwietnia płaci placówkom tylko 60% stawki za gastroskopię i kolonoskopię wykonane powyżej limitu kontraktu. W podobnym przypadku, ale za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową będzie to 50%. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda uważa, że nie spowoduje to ograniczeń w przyjęciach pacjentów do placówek medycznych. Takich obaw nie ma. My to analizowaliśmy dogłębnie. W wyniku negocjacji zwiększyliśmy kwotę, czyli ten procent, który będzie płacony ponad wykonywany limit. Niektóre grupy nie będą wliczane do ograniczonego rozliczania nadwykonań. Nie dotyczy to pacjentów onkologicznych i dzieci. W związku z tym w tym zakresie płatność stuprocentowa będzie obowiązywała. NFZ ma na tych zmianach zaoszczędzić około 625 milionów złotych. To są aktualności jedynki. Półtora roku więzienia dla organiz organizatora wyprawy na Mont Blanc, podczas której zginęła kobieta. Sąd okręgowy w Sosnowcu wydał prawomocny wyrok wobec Zbigniewa B. W 2018 roku mężczyzna prowadził grupę na najwyższy szczyt Alp. Na trasie zginęła 40-latka. Aneta P. była jedną z uczestniczek wyprawy na Mont Blanc w czerwcu 2018 roku. Nie miała kasku ani raków, nie była też asekurowana przy pomocy liny. Gdy ześliznęła się ze zbocza, zginęła na miejscu. Organizator wyprawy Zbigniew B., mimo iż nie posiada odpowiednich uprawnień przewodnika, zabrał kilkanaście osób w wysokie góry. Według sądu oskarżony był organizatorem i liderem wyprawy. Miał on świadomie narazić uczestników na utratę życia i zdrowia, ponieważ nie sprawdził. Nie ich umiejętności, nie zabezpieczył trasy i nie zapewnił im odpowiedniego sprzętu. Zbigniew B. nie przyznaje się jednak do winy, bo jak twierdzi był to wyjazd partnerski, a nie komercyjna wyprawa. Informacje w tej sprawie zebrała Agnieszka Loch z Radia Katowice. Medialne doniesienia potwierdzone. Hiszpan Francisco Roć został nowym trenerem Igi Świątek. Szkoleniowiec przez 17 lat był w sztabie Rafaela Nadala. Ostatnio pracował z Francuzem Giovannim Pechim Pericardem. Zdaniem trenera Michała Gawłowskiego to ciekawa perspektywa. Ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tu się wszystko poukłada. Myślę, że praca przy Nadalu i praca przy Idze jest też energetycznie bardzo podobna. To też są ludzie, którzy gdzieś Tą, tą siłę, dynamikę ponad wszystko. No i miejmy nadzieję, że też nadal trochę się przy tym pojawi, że gdzieś on tam swoją osobą będzie mógł to wesprzeć. Myślę, że dla igi to byłoby też mega, mega cenne. Francisco Roczy zastąpił Wima Fiseta, z którym Polka rozstała się pod koniec marca po nieudanym występie w Miami. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy najwięcej chmur i opady deszczu na pomorzu zachodnim i Ziemi Lubuskiej, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum do 4 na Lubelszczyźnie. Jedynka. Polskie Radio. Jest piątek, 3 kwietnia, 93 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6:07, zajdzie o 19:13. Kalendarium historyczne. W 1896 roku urodził się Józef Czapski. Malarz, malarz pisarz, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 roku. Więzień obo obozu w Starobielsku, potem w armii generała Władysława Andersa. Zmarł w 1993 roku. W 1930 roku Roku urodził się Helmut Kohl, niemiecki polityk chadecki, kanclerz Niemiec w latach 1982-98. Wniósł znaczny wkład w zjednoczenie Niemiec. Zmarł 16 czerwca 2017 roku. W 1940 roku ruszyły pierwsze transporty śmierci z polskimi jeńcami z Kozielska do Katynia. W Katyniu, Charkowie oraz Miednoje funkcjonariusze sowieckiej NKWD zamordowali blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji i na w 1946 roku urodziła się Hanna Suchocka, polityk i prawnik premier Polski w latach 1970. 92-93. Dama Orderu Orła Białego. W 1981 roku ukazał się pierwszy numer ogólnopolskiego czasopisma Tygodnik Solidarność. Organu NSZZ Solidarność było to pierwsze niezależne czasopismo w PRL-u. W 2016 roku niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung ujawnił aferę Panama Papers. Chodziło o zbiór 11,5 miliona poufnych dokumentów pochodzących z rajów podatkowych. Ujawniono elit politycznych, prominentnych urzędników i ich współpracowników. Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego. Imieniny obchodzą Inga, Irena, Jakub, Pankracy, Ryszard oraz Sylwester. Wszystkiego najlepszego. Autopromocja. Cztery pory roku. Wielkanoc w domu i z rodziną. Jak sprawić, żeby była radosna i spokojna? Na czym się skupić, czego unikać i jak nie przekraczać własnych granic? W czterech porach roku porozmawiamy o sposobach na udane święta. Sprawdzimy też, czy polskie Kalwarie nadal przyciągają szukających ciszy. Przyjrzymy się dawnym tradycjom i zobaczymy, jak wielki piątek przeżywany jest na świecie. Czekam na Państwa od dziewiątej. Dziś, w czterech porach roku, Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyka nocą. W Dobry wieczór Państwu, Bartosz Panek. Około 350 tysięcy osób, w tym 125 tysięcy dzieci, tyle polskich obywateli zostało wywiezionych w głąb Rosji w wyniku czterech deportacji, które rozpoczęły się w lutym 1940 i trwały do czerwca 1941 roku. Nie wszystkie z tych wywózek znalazły odzwierciedlenie w sowieckich archiwach, dlatego w ocenie Związku Sybiraków liczba deportowanych była znacznie większa i sięgała ponad miliona osób. Tułaczymi dziećmi zostali między innymi Maria Gordziejko i Andrzej Hendyński, bohaterowie audycji dokumentalnej Dariusza Kwiatkowskiego na szlaku rozpaczy i nadziei. 10 lutego w nocy Okrążają nasz dom w Kosowie Poleskim na Polesiu. Maria Gordziejko. Pamiętam, była bardzo sroga zima. Były przygotowane sanie i kazali nam się w ciągu dwóch godzin albo i szybciej pakować, bo nas wysyłają. Nie bierzcie ze sobą niczego, bo tam, gdzie jedziemy, to jest wszystko. Raj na ziemi, oczywiście. Tam że niczego nie nada. Ale było czterech tych NKWudzistów i jeden widocznie spojrzał na mamę, a mama miała 32 lata. Ja miałam wtedy 8 lat, moja najmłodsza siostra miała 4, a średnia 6. I patrzy na te dzieciaki, mama wystraszona, a wiedział, że nas wysyłają na Sybir. I podszedł do mamy i powiedział po cichu, ty no weź wszystko co możesz, bo tam nic nie ma. No to mama zaczęła pakować bieliznę pościelową i jakieś zapasy, a nikłem ja zapasy, bo nikt się tego nie spodziewał, bo to była pierwsza deportacja. 13 kwietnia wywieźli nas w głąb Związku Sowieckiego. Andrzej Hendyński wyruszał na tułaczkę jako pięcioletnie dziecko. Ojciec był oficerem zawodowym Wojska Polskiego. Między innymi wykładał w szkole kadetu we Lwowie. Gdy wybuchła Druga wojna światowa, Ojciec został zmobilizowany, poszedł na front, a mama została z trójkiem małych dzieci. Moja rodzina przed wojną mieszkała w Lwowie. Niech inni zjadą, gdzie mogą co, do widnia w Baryża, do tyno. A ja się z nie ruszam za mną, za skarb, na skasznie bóg. Wbrew słowom tej piosenki wielu lwowiaków musiało wyruszyć w niechcianą podróż, podobnie jak inni kresowiacy. U progu niepodległości ojciec Marii Gordziejko walczył o wolność odradzającej się Polski. Był przydzielony jako trzynastoletni chłopak. Musiał bardzo dużo sobie dodać lat, skoro go przyjęli. Albo był energiczny, że został zakwalifikowany do batalionów sanitarnych wojsk lotniczych. Przychodzi rok 1939, a przedtem Tatuś otrzymuje. Działkę w Kosowie Polskim, pracuje jako sekretarz gminy i już w 1939 roku, w październiku albo w listopadzie, aresztują ojca. Był w więzieniu śledczym do lutego 1940 roku, po czym dalsze ślady są jego nieznane. Jeżeli ja miałam wówczas, jak mnie wywożono 8 lat, to ile mogę mieć lat? Dochodzę prawie że do 100. To jest tylko i wyłącznie zasługa. Pana Boga i powinność, żebym przedstawiła historię Golgoty, ludzi z Kresów, Polaków. Urodziłam się na Polesiu, w Mereczowczyźnie i tam w maleńkim dworku urodził się Kościuszko. Państwo na pewno znacie taką piękną piosenkę Polesia Czar. Polesia Czar To dzikie knie Polesia Czar Zmętny to w nich uwięk, gdy w mroczną noc z bagiem stają opary. Serce me drży, ogarnia dziwny lęk. I słyszę, jak z głębi wód jakaś skarga się miota. Polacy byli wywożeni pociągami towarowymi w warunkach obliczonych na fizyczne i psychiczne wyniszczenie. Saniami wiozą nas 13 kilometrów do stacji. Tam już był przygotowany pociąg z wagonami bydlęcymi, które były dostosowane do transportu takich wygnańców jak my. Były trzy prycze i tam upychano z jednej strony i z drugiej strony, w środku był Piecyk taki żelazny, i tam gdzieś w kącie była dziura, jako toaleta, i tak dalej. A w środku był mróz taki, jak ich na zewnątrz. Jak jechaliśmy, dawano nam raz w ciągu dnia kipiatok, gotowaną wodę, i jakąś zupę, właściwie wody. To było trzy tygodnie. Jechaliśmy, już wiedzieliśmy, że wiozą nas na Sybir, i nas przerzucono 100 kilometrów od Archangielska w rejonie tuż nad Dwiną Północną. Jak wyglądała ta podróż nie wiem, ale ja po latach chciałem to odtworzyć, dlatego wybrałem się na taką wyprawę nad Bajkał i ja to opisałem i było to wydrukowane w Dzienniku Polskim w Wielkiej Brytanii. Ja tylko fragment przeczytam, bo on oddaje to, co mnie się śniło, a co było później, jak się okazało, rzeczywistością. Jadę z grupą w kierunku Bajkału, a kiedyś w latach 40. XX wieku, w tamtym kierunku Stalin zafundował mi tą podróż za darmo. Podróż transsybelijską, żelazną drogą potrwa do Irkucka prawie cztery doby. Ze zmierzchem ruszamy. Słyszymy miarowy odgłos kół ślizgających się po szynach. Tok, tok, tok, tok. Sen pierwszy. Przeciągły świst i po chwili huk eksplodującej bomby. Fala powietrza zrywa okienicę, która spada z łoskotem i rani paluszek bawiącego się w pobliżu Andrzejka. Mamo, boli. E, synku, bądź dzielny. To takie małe stłuczenie. No, nic się nie stało. Daj, pocałuję. Łomot w drzwi. Adcrivati, NKWD, rewizja. Sobiracja, racja, Stuk, stuk, stuk, stuk. Wszystko chrześci. Przez szpary bydlęcego wagonu wdziera się kwietniowe zimno. Nic nie widać. Okienko jest wysoko pod dachem. Otulona kocami, przytulona do siebie trójka lwowskich bobaców, nie zdaje sobie sprawy, co się wokół dzieje. Czuła nad nim pocholona mama. Pociąg się toczy gdzieś na wschód. Już dobrych kilkanaście dni. Co jakiś czas zatrzymuje się i wtedy słychać krzyki. Wody, wody! Wstaje dzień. Wyglądam przez okno na ten ocean niezmierzonej syberyjskiej przestrzeni. Wszystko zielone. Nocą minęliśmy Ural. Sen drugi. Stuk, stuk, stuk, stuk. Coraz zimniej. I ten niesamowity smród. Nie tylko niemytych stłoczonych ciał. Te skibelka w rogu wagonu, a właściwie zufajdanej fekaliami dziury w podłodze, przez którą wszyscy załatwiają się. Na jakiejś postoju awantura. Małczat! Krzyczy czerwona miec, słysząc narzekanie kobiet. Budzę się. Wstaje dzień. Mijamy parę dużych i kilka małych stacji. Przekraczamy ob, jenisej, sen trzeci zjawa. Stuk, stuk. Stuk, stuk, niesamowity rozdzierający krzyk kobiety Stójcie, stójcie, Kasia została Pociąg jedzie dalej, dudnie okropnie Bach, bach, bach, bach Kobieta szlocha kryjąc twarz huście. Dzieci płaczą, wstaje dzień Na dłużej zatrzymujemy się w Krasnojarsk Stąd, przed laty, po amnestii w 1941 roku do Uzbekistanu. Tam w Katakurganie na wieki wieków została moja mama i starszy brat Żuk i wielu rodaków. Młodszy brat Michał nie dopłynął z Krasnowodska do Pochlawii. Morze Kaspijskie to jego grób. Po trzy tygodniowej udręce w pociągu Maria Gordziejko, jej matka i dwie siostry dalszą podróż w głąb tajgi odbywały saniami i pieszo. Takie koniki harlawe nie miały siły, więc, więc starsi ludzie musieli wyjść z tych sań, szli na piechotę, a dzieci siedziały na saniach. Mama często podchodziła do nas, bo myśmy leżały w tych saniach i ciągnęła nas za nos, żebyśmy nie spały. Bała się, bo powiedziano, że mogą zasnąć i zamarznąć na śmierć. W końcu dotarłyśmy do tego specposiołku, nazywała się Szubunia. I w pustych barakach umieszczono nas. Było zimno strasznie, głód był straszny. Z poprzednich ludzi, którzy byli tam, a po umierali, gromadziły się pluskwy. I te pluskwy, jak się rzuciły na nowy towar, to byłyśmy później tak pluskwami zjedzone i w nocy to było nie do zniesienia. A do nas mówiono tak, zjeść pawarotu nie ma. To znaczy, stąd nie ma powrotu. Tutaj pracujecie, żyjecie i pozdychacie. Andrzej i Michał Hendyńscy znaleźli się w sierocińcu w Katta-Kurganie na terenie Uzbekistanu. Gdy zmarła mi mama... I starszy brat, Ziół, na początku 1942 roku mnie z młodszym bratem Michałem oddano do sierocińca w Katakurganie. Tam były szkaradne warunki, no ale to był jednak sierociniec polski. I tam w tym sierocińcu odwiedzała nas akaniania Marysia, która u nas była przed wojną zatrudniona do opieki nad dzieckiem. Któregoś razu postanowiliśmy, że sam uciekniemy. Myśmy wyszli z tego sierocińca. Ja od tego czasu wszystko pamiętam. Jak szliśmy tak, to po pewnym czasie patrzymy, siedzi polski żołnierz. Później była taka wioska, pasiołek uzbecki i tam napadły na nas te takie chłyski miejscowe. Odarły nas w obrani go lasów puściły. No i teraz my niespyszne, zwróciliśmy się do tego żołnierza na skargę, on poszedł do tej wioski, odebrał ubranie, ale już nas nie puścił. Zaprowadził nas na jakieś oficerskie kantyny i tam ci oficerowie nas poczęstowali do Przeszli, jak powiedzieliśmy, że jesteśmy sierotnicami, to oczywiście nas odesłali. Co się później okazało? Że w tej kantynie jako praczka pracowała ta nasza niania. Jak armia generała Andersa wychodziła z Sowietów do Iranu, to trzeba oddać generałowi Andersowi, że on zabiegał u Anglików o to, żeby zabrać ludność cywilną. No i tak się stało. W pierwszym rzędzie Wojsko Polskie zadbało o to, żeby zabrać te sierocińce polskie. Ale była taka zasada, że zabierano tylko dzieci zdrowe a chore nie. A mój Michał w tym czasie się rozchorował na dedenterie. Ja pamiętam te sceny, to coś makabrycznego. W każdym bądź razie mnie zabrano, a on został. Mnie przecież aż chabat do Meszchedu. I ja się tam rozchorowałam z kolei. Chorowałam na świnkę. Jak mnie wyleczono, to po jakimś czasie zgromadzono tam pewną ilość tych dzieciaków i odesłano nas do drugiego obozu w Teheranie. Ja tam zostałem i byłem desygnowany do takiego obozu numer 5. Gdzie byli rekordwelesenci. I tam w tym obozie odwiedziła mnie Taniania. I powiedziała, że ona ostatnim transportem, bodajże to było w sierpniu 1942 roku, wzięła tego Michała z tego sierocińca na statek, ale on na statku zmarł. I go z statku, jak to się mówi, tradycją morską wrzucono do tego morza i to jego grób. Po latach spowodowałam, że jego nazwisko zostało umieszczone na cmentarzu Dula w Teheranie. Wiadomość o tworzeniu przez generała Władysława Andersa Armii Polskiej w Rosji wywołała olbrzymią radość ze zesłańców. Odżyły nadzieje na ratunek. Ludzie ruszyli do miejsc formowania polskich jednostek. W zawszonych łachmanach, z nogami owiniętymi w szmaty, pod niejednym ugięły się kolana. Niejednemu zdrętwiały gnaty i zęby szczękały z mrozu szli z odległych kołchozów, z zatłoczonych, ponurych miast, nie widząc słońca i gwiazd, nie słysząc wichru złośliwego wycia, zmęczeni, głodni, bez życia, ale uparci, ale wierzący w prawość tej, której na imię Polska szli do wojska. Weszła nadzieja, że Pan Bóg zadziałał w odpowiednie źródło, a ludzie i Polska upomniała się o nas. W naszym posiłku zrobiono listę osób tylko tych, którzy się nadają do wojska. Jedynie my byliśmy bez ojca, to właściwie żaden materiał do wojska i nie znalazłyśmy się na liście. Były podstawione sanie dla zesłańców, które miały ich dowieść właśnie te 40 kilometrów do Bierezniaka, a ci, którzy nie znaleźli się, zostali w posiłku. I mama wiedziała, że następnej zimy na pewno nie przeżyjemy, bo już był taki głód okropny, więc wpadła na pomysł, żebyśmy my troje, to znaczy ja, moje siostry, dwie młodsze, Poprosiła sąsiadów, bo tam wszyscy byli znajomi z jednej osady, żebyśmy szły za saniami, a mama załatwi przekupi. Wiedziała, że oni są przekupni, że kupi te sanie i pojedziemy prywatnie. Te dzieci tej rodziny siedzą na saniach, a my idziemy piechotą. Ledwo już żyjemy i nie mamy nic co jeść. Ci, którzy mieli się nami opiekować, mówią do mnie – słuchaj, zabieraj swoje siostry i wracajcie do posiłku”. Bo my wami się już nie będziemy opiekowały, mamy swoje dzieci, nie mamy co jeść. I ja biorę te moje siostry i idziemy powrotną drogą, kolejnami. I w pewnym momencie ta droga, która była prosta, rozwidla się i teraz nie wiadomo, w którą stronę iść, bo tam nie ma drogowskazu, niczego nie. I ja patrzę na te kolejny a jedna z tych pań, która szła z saniami, miała buty na wysokich obcasach i szła jako jedna na tych obcasach, robiąc punkty w tych kolejnach. ja mówię, idziemy w tę stronę, bo z tej strony te sanie jechały i tam jest posiołek. I w pewnym momencie, to też jest cud boski, widzę mama Idzie naprzeciwko nas, nocujemy, mama przekupiła, kupiła te sanie, raniutko jedziemy i już na tej dwinie jest barka, na tej barce są wszyscy i mama w ostatnim minucie wrzuca dwie siostry i bagaże, a już zaczyna dwina prawie że zamarzać. Kierownik tej barki rusza, a my zostajemy na brzegu. Zaczynamy krzyczeć, dobrze, że na barce jest większość naszych sąsiadów. Zmusili go, żeby on wrócił i wziął nas na barkę. Później dalszy ciąg szukania generała Andersa w Uzbekistanie. Później już w Taszkencie, potem Samarkanda, potem znowu z Samarkandy wiozą nas dalej, rzucają w gołym stepie pod granicą afgańską, w miejscowości Czyrakczym. Przyjeżdżają Uzbecy i biorą wszystkich do pracy w kołchozie przy zbiorze bawełny, a zostawiają tylko mamę i nas trojga, a więc cztery osoby. Pociąg rusza, nikogo nie ma i my zostajemy w gołym stepie. I już słońce ma się ku zachodowi, zaczyna się mrok. A my siedzimy mama zaczyna płakać, a my krzyczymy. Mało tego, zaczyna z do nas dochodzić jęk i zawodzenie szakali. I my słyszymy, że zaczynają się zbliżać do nas. I cud następny. Na horyzoncie zjawia się arba. Dwukółka, która... Zbliża się ku nam. Siedzi tam dostojnik ruski i uzbek, który powozi tą arbą. Dostojnik mówi tak do mamy: Słuchaj, Rzęszyna, a co ty tu robisz z tymi dzieciakami? Mama mówi: Przyjechali, zabrali, a nas zostali. Teraz pożorą nas te dzikie zwierzęta. Mówi, nie bój się. On zawiózł nas do swego domu, miał żonę, dwoje dzieci. On był głównym sekretarą rejką. Zatrzymał nas dwa tygodnie w swoim mieszkaniu. Najmłodsza siostra zachorowała. On się przestraszył, że zakazie jego rodzinę, więc odstawił ją do szpitala, a nas odstawił do takiego szałasu dla pastuchów. Ale mamie dał pracę w pralni, gdzie prano bieliznę żołnierzy rannych. Ta bielizna była bardzo żawszona, a ja musiałam prasować i naciskać żelazkiem na tych szwach, żeby te wszy no, trupić. I mama kiedyś idąc z tej pralni spotkała żołnierzy i nie wiedziała, czy co są duchy, bo w polskim ubraniu z orzełkami. W tym Czerakczy i Szacherziabie była szkoła podchorążych imieniem dzieci lwowskich. Jeden Władysław Madej, on był sierżantem. Jeden był Murzek na imię, ja nie pamiętam, i dwóch młodych chłopaków, Alek i Franek, to byli oni w podchorążówce i mówili, że oni są z Poznania. Oni się nami zaopiekowali. Dzielili się swoimi głodowymi racjami żywnościowymi i nieszczęście siostra wróciła z tego szpitala, chudziutka jak patyczek i mama zakaziła się tymi wszami, bo wszy roznoszą tyfus plamisty. Żołnierze przyszli, zabrali mamę do szpitala, a myśmy zostały na stepie. Murzek umiera też na tyfus plamisty i na trzeci dzień przychodzi właśnie ten Alek i Franek, bierze mnie za rękę i mówi tak, słuchaj, idziemy do szpitala, musisz się pożegnać z mamą, bo jutro wyjeżdżacie pierwszym transportem, sierocińcem, zabieramy was i będziecie już pod opieką wojska. Poprzez morze, co wiecznie się złości, poprzez zwały bałwanów i fal, Poprzez czkawkę nudności i mdłości wiózł nas okręt w nieznaną nam dal. Przechodziliśmy chorobę morską bez różnicy na wieki, na płeć. W strasznym ścisku jechaliśmy dobę. Każdy czuł się faktycznie jak śledź. Z Krasnowocka, przez morze, na wprost do pachlewi przypędził nas los. Ewakuacja Polaków ze Związku Sowieckiego do Pachlewi w Iranie odbywała się drogą morską przez Morze Kaspijskie z bazy ewakuacyjnej Polskich Sił Zbrojnych w Krasnowodsku. W końcowym jej efekcie dzieci polskie trafiły do różnych zakątków świata. To były kraje, tak jak już wspomniany, Iran, Indie, Meksyk, Nowa Zelandia, jak i również osiedla na kontynencie afrykańskim. Anna Płońska, Instytut Pamięci Narodowej. Już na jesieni 1941 roku jedna z, z urzędniczek pani Vera Hocz z wolontariatu kobiet stworzyła projekt taki, aby właśnie część dzieci móc ewakuować do Indii, ale też warto zwrócić uwagę na... Inicjatywę konsula Banasińskiego z Bombaju, który już nawet przed podpisaniem układu Sikorski-Majski zainicjował taką właśnie myśl, żeby wysłać do Związku Sowieckiego najpotrzebniejsze rzeczy, które miały pomóc przetrzymywanym tam rodakom. A następnie już po konsultacjach i decyzji rządu indyjskiego z stycznia 1942 roku, miano właśnie przy powrocie zabrać ze sobą sieroty polskie, które były zgromadzone w zorganizowanych przez Polaków sierocińcach Wracając może do tej głównej ewakuacji, która miała miejsce pierwsza wiosną 1942 roku, to ta decyzja można powiedzieć, że zapadła też tak nagle, bo przy rozmowie Andersa ze Stalinem w marcu 1942 roku szacuje się, że łącznie przy pierwszej jak i drugiej ewakuacji, druga miała miejsce w sierpniu 1942 roku, nieludzką ziemię opuściło około 120 tysięcy Polaków z czego 40 tysięcy stanowiła ludność cywilna. Około połowę tej liczby cywilów to były dzieci oraz młodzież. Po opuszczeniu nieludzkiej ziemi, ze względu też na połączenie właśnie z Teheranem, ludność była skierowana początkowo do Pachlewi, gdzie były zorganizowane obozy. Ludność była zaopatrywana w najpotrzebniejsze rzeczy. Była tam również wszelka pomoc medyczna. Ośrodki dla polskich zesłańców, między innymi w Iranie i Indiach, również te dla polskich sierot, były organizowane przez Delegaturę Cywilną Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej polskiego rządu na uchodźstwie. Wśród dzieci, które trafiły do Iranu była Maria Gordziejko i jej dwie siostry. Przychodzą ten Alek i Franek, zabierają nas i pierwszym transportem jedziemy pociągiem do Krasnowocka. Tam ładują nas na jeden z pierwszych okrętów i wiozą nas do Pachlewi. Więc lądujemy w Iranie i opiekuje się nami już personel Polski. Przechodzimy kwarantannę w Ahwazie i zawsze to powtarzam, że generał Anders to był dla nas tak jak Mojżesz wyprowadził nas z upodlenia, z piekła i osadził nas w Iranie w ziemi obiecanej w drugiej Polsce. I tak w tym achwazie nas witała przede wszystkim delegacja polskich żołnierzy, ale witali nas Irańczycy. To musiało być tuż przed Wielkanocą. Wiedzieli, że jesteśmy głodomori, Nosili wielkie takie tace, na których mieli owoce i kupę jajek. Wiedzieli, że Polacy na Wielkanoc mają tradycję gotowania jajek, mając świadomość że my za to nie zapłacimy. Dawali nam te jajka. Jak później z tego affazu wylądowaliśmy w Teheranie i w Teheranie tam było chyba pięć obozów. Sierociniec ten pierwszy to miał 700 albo więcej osób. To był w hangarach lotniczych na obrzeżach Teheranu. I jak byłyśmy w Teheranie, to szach perski zaprosił dzieci w dwóch seriach do swojej rezydencji letniej pałacu. Ja się znalazłam w drugiej grupie na drugi dzień. Zostały zorganizowane na terenie Teheranu zakłady wychowawcze. Duże znaczenie dla odbywającej się ewakuacji Polaków na teren. Iranu miała postać archibalta Weba, który zopiekował się Polakami na wolności właśnie od strony brytyjskiej po dalszych też uzgodnieniach i po rozmowach właśnie już na terenie Półwyspu Indyjskiego podczas poszukiwań stałych ośrodków na przykład w księstwie Kolapur też miał właśnie wpływ przy wizytacjach i przy rozmowach na przekierowywanie Polaków w miejsca tam gdzie mogli doczekać końca wojny. Najwięcej tej ludności Anglicy zdecydowali się kierować do Afryki, ale pierwszym takim krajem, który wyraził zgodę na przyjęcie, to były wtedy Indie brytyjskie, wyraziły zgodę na przyjęcie pięciu tysięcy Polaków na swój teren. Andrzej Hendyński. I drogą przez Achwas najpierw wszystkich umieszczono w Malerze koło Karachi. Czekano, aż Wybuduje się olbrzymie osiedle 300 km na południe od Bombaju w Oliwadę, Kokolapur. Było porozumienie z rządem polskim, że finansuje to rząd brytyjski, ale pieniądze ułoży rząd polski. Brytyjczycy mają zabezpieczenie w polskim złocie, które mieli w swoich bankach. To osiedle powstało w ciągu trzech miesięcy. Olbrzymie, bo na 5 tysięcy ludzi było przewidziane. Od razu Polacy zadbali o to, żeby powstał Kościół pod wezwaniem się Andrzeja Boboli. Osiedle składało się jakby z dwóch części, tak zwanego zakładu wychowawczego, czyli sierocińca i drugiej części cywilnej. Żwienie zbiorowe było w tym sierocińcu, natomiast ta część cywilna jakby, to tam były matki z dziećmi przede wszystkim, to ludzie dostawali pieniądze na utrzymanie. I musieli się sami wyżyć i to był strzał w dziesiątkę. Organizacja tego osiedla była fantastyczna. Oczywiście wszystko nad tym czuwało polski rząd na uchłodzie w porozumieniu z rządem brytyjskim w New Delhi. Indie wprawdzie były pod władztwem Brytyjczyków, ale było masę księstw, które miały bardzo dużą autonomię. I żeby uzyskać na tym terenie, gdzie było księstwo Kolapur, zgodę na to osiedle, to musiałem wyrazić na to ten maharadża, który tam był. Ale ten maharadża akurat był nieletni. Dlaczego? Bo ojciec, czyli mąż Maharani, zmarł w 1940 roku i ona miała tylko córkę. A sukcesja może nastąpić tylko poprzez męskiego potomka. I ona adoptowała takiego małego synka 4 On był wcześniej koronowany. Zgodę na to że osiedle musiała wyrazić rada stanu tego księstwa Kolabruwa. I tak się stało. To był dla nich duży problem. Ale jak się już zgodzili, to z pełną konsekwencją. I co lepsze, ten mały Maharadża przyjeżdżał tam do tego sierocińca przede wszystkim. Także my dzieciaki, to z nim bawiliśmy się... Później myśmy odwiedzali go w tym pałacu w Kolapur i dawaliśmy tam przedstawienia. On zmarł w 1946 roku i nastąpiła jakby reinkarnacja jego. Mianowicie, że w związku z tym Maharani Tarabani, czyli ta małżonka byłego męża, musiała znowu adoptować. I tym razem adoptowała w 1947 roku starszego pana Czatrapatiego z Kiena Dawos, które jest na północy koło Gujaratu, niedaleko. On był bardzo dobrym gospodarzem. A później jak przyjechał tutaj i został koronowany, i w tej koronacji uczestniczyły polskie drużyny harcerskie z tego osiedla Waliwadę. Największymi ośrodkami skupiającymi Polaków w Indiach były osiedla w Balaczawi i Waliwade. Warto tu pochylić się nad inicjatywą, propozycją wysuniętą przez jednego z maharadżów, nazywanego w Polsce mianem Dobrego Maharadży, władcę księstwa Devanagaru, Jamsa Heba Sinji, który zaproponowałaby na terenie jego księstwa utworzyć osiedle dla małoletnich Polaków w Balachadi. Dzieci, które dotarły do Indii w kwietniu 1942 roku, swoje schronienie tymczasowo znalazły w ośrodku w Bandrze pod Bombajem i w oczekiwaniu właśnie na wybudowanie osiedla, które nastąpiło w lipcu 1942 roku, dochodziły do pełni zdrowia. Do Balachadi przyjechały trzy główne transporty, gdzie łączna liczba małoletnich mieszkańców wynosiła 650 osób do 18 roku życia. I tutaj też piękne. Ukłonem Maharadży indyjskiego to jest sam fakt przyjęcia tych maluchów przy wrześniowym przyjeździe. Przywitał ich słowami, żeby nie czuły się sierotami, gdyż on jest Bapu, czyli ojciec. Jest ojcem wszystkich nawanagaryjczyków, w tym również i ich. A do swoich dzieci miał powiedzieć, że to są wasi bracia i siostry. Władca był częstym gościem osiedla. Brał udział w licznych inscenizacjach. Prosił o wcześniejsze przetłumaczenie tekstu spektaklu. I razem z Maharani również zakupowali materiały, aby młodzież mogła uszyć kolejne stroje. W panie... Mari Gordziejko pozostały chwile wspólnej zabawy z córką szacha Iranu podczas wizyty w pałacu monarchy. I piękne to dziecię, które biegało z swoją koleżanką i dawało nam kwiatuszki, nam dzieciom, tym sierotom. Naród irański przecież nie znał nas, a przyjął nas tak gościnnie, tak serdecznie. Nawet wiem, że później, jak do Isfahanu żeśmy przyjechali, to jeden z książąt irańskich, dał swój pałacyk bezpłatnie dla chyba setki dzieci, to była bombonierka się nazywała, do których trafiły małe maluchy. Bo było tam w Isfahanie 21 zakładów albo sierocińców. 17 to było dla sierot i półsierot, do których ja trafiłam. A część tych pałacyków, w których znalazły się sierocińce, też początkowo było o bardzo niskiej cenie dla Polaków, którzy tam przyjechali, a oni wiedzieli, że my nic nie mamy i że jesteśmy sierotami. W Iranie jesteśmy od początku 1942 roku do 1945 roku i później już rząd polski w Lublinie już zaczyna się formułować. Oczywiście sprzedali nas w Jałcie, powiedzieli już, że granica będzie przebiegała do Bugu i te kresy nasze będą włączone w Rosję, więc właściwie nie mamy gdzie wracać, bo myśleliśmy, że jak nasi żołnierze walczyli o waszą i naszą wolność pod Narwikiem, Alamain i Tobrukiem i później jeszcze Monte Cassino, okazuje się, że nie mamy gdzie wracać. No oczywiście Rosjanie proponują, Iranowi, bądźcie tacy dobrzy i wyślijcie tych wszystkich, którzy są w Iranie przez Związek Radziecki, to my ich zawieziemy do Polski, bo Polska jest wolna i rząd w Lublinie. No, docierały do nas wiadomości, co to jest za rząd i powiedzieliśmy, że nie. Władze brytyjskie oczekiwały, że po wojnie osierocone dzieci, które znalazły schronienie w Indiach, zostaną wysłane do Polski. Jakby zapomniano, że utraciły one nie tylko rodziców, ale też miejsca zamieszkania po zagarnięciu przez Związek Sowiecki Polskich Kresów Wschodnich. Wówczas ksiądz Franciszek Pluta, Maharadża Jam Sacheb i sekretarz wojskowy Maharadży Jeffrey Clark zdecydowali, że żadne z osieroconych polskich dzieci znajdujących się w Balaczawi, nie powinno wbrew swojej woli wyjechać z Indii. Dlatego podjęli się zbiorowej adopcji sierot, które nie odnalazły swoich rodziców czy krewnych. Do Polski powróciła mała część dzieci, ta która odnalazła rodziny, a powrót ten też był o tyle skomplikowany, gdyż dzieci pochodziły z terenów dawnych Kresów Wschodnich, a w obecnych granicach polskich te tereny już nie pozostawały. Także aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom postarano się właśnie między innymi o tę adopcję aby mogły poczuć się bezpieczniej. Do Polski wróciły tylko nieliczne, te, które odnalazły rodzinę, tak jak pan Wiesław Stypuła, czy pan Andrzej Chędyński, który odnalazł swojego ojca. Ja sobie uświadomiłem, jak później ojciec nawiązał korespondencję i zażądał, że ja mam wrócić do kraju, to ja się bałem, że ja nic nie umiem. Tam inni się uczyli na potęgę, dosłownie, a ja nie. I któregoś razu Chorowitych tych dzieciaków wysyłano do takiego ośrodka w Paczganii. To jest między Kolapur a Puną, taka miejscowość w górach. Mnie tam wysyłano, ale co było ciekawe, bo tam w tym Paczganii był Gandhi. Ale mnie jeszcze niejaka nie dopuszczono, to ja z daleka go widziałam. Natomiast ci starsi byli u niego na jakimś tam spotkaniu. Jak on krążył wokół tego naszego osiedla, obok gdzieś tam chodził, to był skromny, taki fatys chudy dosłownie, z taką tuniką białą, przepasany i z takim kijem dużym i z kozą na sznurku. O, I mnie ta koza cały czas interesowała. No wojna się skończyła, trzeba było podejmować jakieś decyzje i ja musiałam sobie zdać z tego sprawę, że wrócę do kraju. Nim jeszcze wyruszyliśmy z tego waliwadę, to nas przewieziono koleją do Bombaju i tam zaokrętowano no, na takim olbrzymim transportowcu angielskim Georgiku. Ja nic nie miałem, Ja byłem dosłownie bezpryzorny, jak to się mówi. No. no i tym statkiem później dopłynęliśmy do Neapolu. Tam nas wysadzono, a druga część pojechała do Anglii. Myśmy wtedy jechali przez Rzym. I później dowieziono nas pociągiem do Kędzierzyna Koźla. 17 lutego wydano taką przepustkę. I tam poznałem ojca. Tam była kwarantanna trzy tygodniowa, ojciec mnie odwiedził. To był dla mnie no, szok. Nie miałem żadnych uczuć. Nie byłem wychowany w rodzinie, więc dla mnie to było całkowicie obce. No ale przyjąłem tak, jak, jak było. No. Ojciec nie mógł mnie od razu zabrać, musiał drugi raz przyjechać i ja też mam to wszystko w oczach. I ojciec mnie dał na wychowaniu do dziadków w Krakowie. Po wojnie między innymi Liban otworzył bramy przed polskimi dziećmi, które dotychczas przebywały w Iranie. Była wśród nich Maria Gordziejko. Liban, który powiedział, że możecie przejechać do naszego kraju i do Libanu początkowo trafiono około 4 tysięcy Polaków. Z tym, że nie możecie pracować, nie będziemy was utrzymywali i utrzymywał nas rząd polski w Londynie, który jeszcze był rządem i miał zdeponowany cały skarb polski. I oni... Nas finansowali, dostawaliśmy niewielkie zapomogi na każdą. Mama wyszła ze szpitala i ostatnim transportem ewakuowała się znalazła nas w Isfahanie. I Razem z mamą już trafiliśmy do Libanu, do takiej miejscowości Zuk-Mikael. Tam było szereg tych osiedl rozrzuconych po górach w wokół Bejrutu. Z Libanu w 1947 roku mama zdecydowała wrócić do Polski i to było 19 sierpnia z Bejrutu przez kanał Suezki do Genui. W Genui wsadzają nas na pociąg. Wracamy do Warszawy, ale mama trafia do szpitala, bo ma ciężką depresję, a my do 50 roku do sierocińca, początkowo na Starym Mieście, a później na Rakowiecki. Przeżyłam tyle lat, dochodzę do setki. Dziękuję Panu Bogu, bo to jest tylko łaska boska, ale jest mi przykro, jak rozmawiam nie tylko z młodzieżą, ale i ze starszymi, którzy nic nie wiedzą, że były kresy, mało wiedzą, że była syłka i mało wiedzą o Iranie, Libanie i tych wszystkich krajach, które przyjęły Polaków i którym się należy od nas wdzięczność, pamięć. Ja tę pamięć przekazuję w nadziei, żeby nasze losy kresowiaków nie zostały zapomniane, bo młodzież coraz mniej wie, bo co to mnie obchodzi i co mi obchodzi historia. Bo Już nie mówię, jakie kopniaki dostawałam w Warszawie, jak starałam się o cokolwiek. Byłam dzieckiem Andersa i wszystko miałam pozamykane, ale Bozia nade mną czuwała i pomagała, że przeszłam to wszystko bojowo, żeby to przekazać w imię tego, żeby prawdziwa historia Polski nie zaginęła. Tej nocy w Jedynce słuchaliśmy audycji dokumentalnej Dariusza Kwiatkowskiego na szlaku Rozpaczy i Nadziei w realizacji akustycznej Michała Czajkowskiego. Utwory poetyckie Feliksa Konarskiego, refrena czytał Andrzej Krusiewicz. Kłaniam się Państwu, dobrej nocy. Bartosz Panek.